Z wszystkich bardzo serdecznie, czyli podcastową Stacja Kontroli Podcastów, podcast o podcastach, a głównym dowodzącym, prowadzącym, naszym ekspertem podcastowym dzisiejszym będzie Jacek Kuchmistrza. Witam serdecznie w 21. tygodniu świata podcastowego Mówi do Was Jacek Kuchmistrz Jeden ze współprowadzących redaktorów audycji Podcastofon Bo słuchacie audycji Podcastofon Przeglądu tego, co dzieje się w świecie podcasterskim 21. Kiedyś w Polsce było tak, że jeżeli chłopak chciał się ożenić z dziewczyną, czyli zmienić stan cywilny, to musiał mieć 21 lat. Przez państwo taki człowiek był uważany za dorosłego. Było jeszcze tak, że jeżeli chciałeś być kierowcą autobusu, to też musiałeś mieć 21 lat. Dopiero wtedy mogłeś przystąpić do egzaminu i zostać kierowcą autobusu. No i dzisiaj tak się zdarzyło, że ja, dorosły człowiek, mam zaszczyt prowadzić dla Was 21 przegląd polskich podcastów. Nasuwa się jeszcze jedna myśl przy o tej okazji, jeżeli ktoś z Was pamięta taką bajkę, albo inaczej powiem, jeżeli się ktoś z Was zapyta na odcinku 100 metrów wyścigu na sprint żółwia z zającem, kto wygra, większość Was na pewno powie, że zając, ale była taka bajeczka, która mówiła, że w życiu może zdarzyć się coś takiego, że żółw wygra, a nie zając spróbujcie odnaleźć tą bajeczkę i wtedy będziecie wiedzieć, dlaczego tak się stało. Że w naszym katalogu nie ukazał się odcinek 20, a ukazał się 21. Dobrze. Będziemy zaczynać ten szybki, ekspresowy, mam nadzieję, przyspieszony, mam nadzieję, lokomotywa z Cantenberry, sapie, dyszy, zipie i dmucha. Nie może dotrzeć do nas. Mamy 21 wiek. Mamy 21 odcinek. Ale zaczniemy od 18 maja. A w 18, a 18 maja Między innymi ukazał się podcast Live Hacker Prowadzący Marcin i Filip Filip opowiada Marcinowi O tym, co możesz zrobić Jak masz router w domu I podłączysz do niego Twardy dysk Następny, I to już byłoby wszystko na ten temat W następnym dniu Ukazał się odcinek Tyskie, klasyczne Wiskronie Mateusz Baniuszewicz zastanawia się, czy można robić podcast sponsorowany, czy to jest dobre, czy nie. Prezentuje nam klasyka dobrze reklamowanego Tyskie. Ja jestem zaskoczony, zapraszam do odsłuchania. A z drugiej strony to rzekłoby się, zapraszam do odsłuchania i tyle. Czasami niektórym koncernom nie chcecie zrobić czegoś dobrego, a resztę w odcinku. Gratuluję. Wiem już, jakiego piwa mam nie pić. 19 maja, prosty podcast, prawdziwa religia, a w tym odcinku, czy chrześcijanie mają prawo mówić o sobie, że są jedyną prawdziwą religią? Jest to nieco odświeżony odcinek archiwalny z pierwszej edycji podcastu. W tym odcinku Wojtek zastanawia się właśnie i przedstawia argumenty za czy przeciw temu, czy religia katolicka jest tą najważniejszą znany problem. W dalszym ciągu, panie Wojtku, jeżeli pan słucha po przeglądu, w dalszym ciągu nie mogę tego pobrać na androida. Ciekaw jestem, czy jest w wajdujście. Pozdrawiamy. 20 maja, kazanie księdza Piotra. Pozostajemy w konwencji religijno-chrześcijańskiej. Ksiądz Pawłuszkiewicz opowiada o niepowstąpieniu Jezusa Chrystusa. O tym, jak przygotowani, jak przygotował przez trzy lata, jak przygotował przez 3 lata swoich uczniów i jakie oni mu na odchodne zadają pytanie, A czy z nimi się żegna, obejmuje i składa życzenia i dziękuję za współpracę, to dowiecie się po odsłuchania bardzo fajnego kazania. Zazdroszczę Wam, panowie, że macie takiego księdza. Super. 20 maja 2012 roku. Michał Kowal, Szymon Adamus z podcastu Masa Kultury i chyba ja tam słyszałem kogoś jeszcze. Ten Avengers, typowy, typowy młody podcast o grach, zwany w naszym świadku growym, który mówi o tym, jaka to gra jest fajna, jaka jest super i co, można, co się z człowiekiem dzieje, jak w tą grę gra, jak i również opowiadają o filmach związanych z grami właśnie. No mnie niestety, z przykrością stwierdzam, mnie niestety jest tematyka obca, ale to z racji wieku. Ale generalnie to fajnie, że panowie wpadają na pomysł wzięcia mikrofonu i nagrania i opowiedzenia o tym, czym się fascynują i co lubią. Rozważałbym jeszcze troszeczkę na słownictwo, a poza tym, okej. Okay. 21. Maja 2012 roku w XXI przeglądzie mamy do czynienia w tym momencie z 39 tygodniem w fotografii podcast. Podcastu, który sponsorowany jest przez Przychodnie Zdrowia w Manchesterze. A w tym odcinku panowie będą opowiadać o, o wydarzeniach o sprzęcie, o recenzjach i opiniach zapraszają do współpracy użytkowników innych aparatów fotograficznych, aby nikt im nie zarzucał, że mówią tylko o Canonie i Nikonie. Poza tym, co się dzieje w Łodzi, jak wyglądała noc muzeów, kogo fotografował w Glasgow, jeden z uczestników tego podcastu, czyli Michał Semko lub ten trzeci. No, wie się wstyd, że nie pamiętam, który był trzeci, ale pozdrawiam panów serdecznie. Co to jest fotografia uliczna albo makro i czy jednemu z tych panów udało się sfotografować jeszcze parę tulipanów? Zapraszam do odsłuchania. Aha, między innymi również będzie o bardzo drogim aparacie. Jezus, ileś tysięcy dolarów. Nie wiedziałem, że to hobby jest takie kosztowne. Zapraszamy do słuchania. 21 maja, w 21 tygodniu w 2012 roku, również ukazał się Lifehacker. Tym razem w 20 odcinku Panowie martwią się, że nie mogą rozpocząć nagrywania, ponieważ nagrywają w bardzo, bardzo ruchliwym miejscu, zdaje się im. W dalszym ciągu 21 maja, Radio Kogut Domowy, 29 odcinek, strach ma wielkie oczy, nie, strach ma oczy kota ze Shreka. a tak generalnie to Franiu ma wielki stra... ma wielkiego stracha, bo boi się zmorzyć pałkę. Bo, przepraszam, boli się zmoczyć głowę A także chciał się iść wykąpać Ale okazało się, że ktoś go wyprzedził I wszedł do wanny I ja no, powiedział, że on się nie będzie kąpał Jakie jeszcze przygody <śmiech> ma Andrzej Famielec? Dowiecie się, odsłuchując podcast Radio Kogu Domowy 21 maja również ukazał się podcast Mag Gadka Tym razem w 36 odcinku Mag czyli krótka historia o blogowaniu. Generalnie pozdrawiam Przemka i Michała. Bardzo fajny odcinek. To jest taki jeden z odcinków, można powiedzieć, w pewnym sensie już cykliczny, ponieważ już kiedyś mieli pewnego gościa z innego podcastu. A tutaj mają blogera, który zna się podobno na makach jak nie jak super nie wiadomo kto. Ten pan opowiada o swojej historii, o tym jak to się, zac... jak to się stało, że zaczął blogować. O tym, że można zarabiać, a co mnie urzekło, używa jakichś różnych programów, których nie używają e, gospodarze tego pana Matkozera. Makozera, <grych> i mówią, że mogliśmy wcześniej to uzgodnić. Jest szczęśliwym ojcem, ale okazuje się, dochodzi do wniosku między innymi, iż, ymm, iż praca w domu nie wpływa zbyt dobrze na relacje rodzinne pomiędzy nim a synem, a także ma hejtera. I to, podobno w pewnych kręgach, jest dowodem popularności. Niektórzy mówią, wow, masz hejtera. Pozdrawiam panów serdecznie. Fajny odcinek. 21 maja, Michał Dziwisz z podcastu Podcast o głucho niemych. Michał tym razem rozmawia z Krzysztofem Wostalą za wschodniej granicy o jego przypadłości i jak sobie z tym poradził i co robi. A robi dużo i miesza dużo i integruje wiele osób około, wokół swojej osoby. Pozdrawiamy serdecznie. No, wycinanka z, radiu e, z radia N oczywiście, to wiemy. 22 już na szczęście, czyli 22 maja, ale odcinek jest 154, bardzo długi i germański. A co to jest za podcast? Subiektywny podcast sportowy. Marcin, Michał, Przemek i Ernest. Nie ma redaktora, panowie troszeczkę po nim jeżdżą, ale jest sympatycznie. Generalnie tym razem dostaje się po uszach angielskiej i hiszpańskiej natomiast jest chwalona liga niemiecka pan jeden z prowadzących opowiada o tym jak wyjechał na jakiś mecz do Niemiec jak został przyjęty jak z nim rozmawiali i do końca nie chcieli wierzyć że naprawdę tak jest i dlaczego Polsce nie będzie meczu finałowego bardzo długi podcast sympatycznie się słuchało ja lubię tych panów słuchać zapraszam was do słuchania na przykład słuchawki odtwarzacz i rowerek no i co jeszcze w no, zdominował zdominowali Polacy ciekawe co to wróży A no i oczywiście postawy pewnych piłkarzy czy oni są polscy czy nie polscy i takie rzeczy wszystkie związane wokoło A, piłki nożnej gratulujemy Następnie 22 maja ukazał się odwyk Martina Wellechowicza. Niedzielna Świętość w tym odcinku poruszany jest temat nie będzie to ostatnie słowo na temat niedzieli mówi na temat podziału na święta święte i nieświęte w tym krótkim, a czy treściwym odcinku Posłuchać można oczywiście, że można porusza temat niedzieli porusza temat tego, że niektórzy ludzie potrzebują od, ubrać się od świętnie i wstąpić do świątyni, aby tam się pomodlić. Jaki, jak, jaki stosunek mieli do tego Żydzi? Jaką rolę pełni w żydowskiej religii sznureczek z dzwoneczkami? Możecie się dowiedzieć właśnie z podcastu Martina Lechowicza 22 maja Zakazana wiedza, czyli Marcin Dechtera, Templariusze i Piraci, ostatnia trzecia część trylogii historycznej już jest a ja chciałbym powiedzieć, że jest bardzo poprawiła się bardzo jakość ten odcinek mi się osobiście bardzo podobał przypomina to mi odrobinę produkcję pana Wołoszańskiego a poza tym jestem pełen podziwu i szacunku dla Marcina za jego wiedzę, którą zgromadził a domyślam się, że gromadzenie tej wiedzy nie jest zbyt proste i tak się zastanawiam jeżeli ktoś na lekcji historii albo geografii by powiedział, że Krzysztof Kolumb nie był pierwszym człowiekiem, który e, odkrył Amerykę, <śmiech> płynąc do Indii, to dostałby dwoje jak nie mam. Czy nie? Czy nauczyciel by powiedział, że rzeczywiście tak nas uczą w szkole, ale obecna nauka i wiedza pozwala nam powiedzieć, że nie do końca tak było. E, zapraszam do tego odcinka i do przemyśleń. E, raczej nie wierzę, żeby wysłuchał tego odcinka jakiś minister e, kultury, z Wrocławia, czy, czy ktoś z eduk Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale może fajny, fajny, otwierający nową wiedzę. Gratuluję 23 maja 2012 Grzegorz Cieślewski i Filip Szarecki z podcastu Przedział Rozmów tym razem opowiadają nam o tym, jak Donald Tusk sprawdzał autostradę helikopterem, ale tak naprawdę to panowie bawią się w takich dwóch w redaktora i przesłuchiwanego. No i takie kłopoty z tym, co mam mówić przesłuchiwany, bo redaktor musi to nagrywać. Bardzo lubię podcast tych panów. Bardzo serdecznie tych panów pozdrawiam. Mam nadzieję, że będą mieli tyle zapału i wytrwałości, że jeszcze nas długo nie opuszczą. Życzę panom co najmniej trzechsetnego odcinka. 23 maja i powracamy do pewnego tematu, który poruszał Martin Lechowicz. Tym razem to będzie poruszane przez Szymona i Michała. Cienie przyszłości, taki ma tytuł ten podcast, a tytuł odcinka, niedziela, ale to jest wino Babilonu, czyli tutaj panowie swoje serie podcastowe dzielą na Sezony. Czy pismo nakazuje świętować e, świętowanie niedzieli? Panowie omawiają wszystkie fragmenty, mówią o pierwszym dniu tygodnia, o zmartwychwstaniu i o, e, o przekazaniach kamiennych tablicach. I tu jest właśnie taki ciekawy temat, który jeszcze na pewno poroszę, ponieważ e, pew, pewien mój znajomy zadał pytanie: Czy ktoś widział kamienne tablice? Po pierwsze, a po drugie, gdzie one są? No i z tym pytaniem zwracam się tutaj z podcastu Podcastofon do panów właśnie może odpowiedzą na to pytanie. A, na razie tyle. Następne pytanie w następnym odcinku podcastowym, który będę prowadził, bo na pewno jeszcze jakiś poprowadzę. I to było tyle, pozdrawiamy serdecznie. 23 Maja, Michał ponownie, Dziwisz ponownie, Tyflo Podcast ponownie, ale w tym podcastie nie usłyszycie Michała, ponieważ w tym podcastie Alicja Witek poprowadzi przeprowadzi nas w kuchni po meandrach związanych z robieniem sałatki warzywnej, czyli ziemniaki, jajka i co jeszcze? No to już zapraszam do odsłuchania podcastu Tyflopodcast, Podcast, audycja kulinarna, smacznego, audycja kulinaria Alicja Smacznego. Dziękujemy. 24 maja. Speaker Poznań. Litacja, nowe dzieło Wiktora Osiatyńskiego fragment spotkania z autorem w trafi klubie w Warszawie 22 maja i to tyle co mogę powiedzieć, ponieważ jakoś jest tak zła iż nie do odsłuchania jeżeli komuś, komuś na tym zależy, to będzie desperatem, natomiast jeżeli tutaj jest taka, tu taka zagwozdka tu jest taki, temat jest fajny ważny i poważny jakość jest denna aż nie chciałbym tego powiedzieć dobra, nie będę tego mówił, w porządku jeżeli ktoś chce zanim się po kieliszek to niech sobie wysłucha tego podcastu jeżeli coś usłyszy i zrozumie chwała mu za to to niech napisze w recenzjach. trzymajcie się 24 maja Ania sośniesz. Ewelina Zstępnicka z podcastu Spektrum Rozwoju Wycinanka z w A to jest nagranie audycji pozytywne z EFT Tutaj gościem jest kartarzyna Dut e, Technika emocjonalna wolności Akupunktura psychiczna hmm. Witajcie kochani Dwie panie, które miały kłopoty gastryczne e, Starają się nam przybliżyć Różnego rodzaju metody odżywiania i pracy nad swoim organizmem. Dzielą się tym w bardzo entuzjastyczny sposób. Można wysłuchać, można się zastanowić, na pewno warto wiedzieć, co się wkłada do buzi. Pozdrawiam. Koko Bele z podcastu Schwing. Bar... I to już jest 130 odcinek. Tytuł odcinka. Komentarz Star Wars a atak klonów. Bardzo fajna koncepcja, o której już wcześniej mogliśmy się dowiedzieć. Panowie, wszyscy trzej, zasiadają przed monitorami swoich komputerów, telewizorami, przyciskają przycisk play, w tle e, gra, czy jest emitowany film, e, jeden z epizodów, e, jedna, jedna z części jest wojen. A panowie komentują, czasami złośliwie, czasami nie, e, czasami dają fajne uwagi, ponieważ panowie są grafikami takie uwypuklające pewne błędy, których dopuścił się realizator tego filmu czasami niektórzy panowie przeklinają także jest to podcast raczej dla osób dorosłych i gdyby nie to słownictwo to byłaby rewelka, ale mnie się i tak to podoba ja pewnych rzeczy nie rozumiem panowie nie raczą się sobie tego tłumaczyć bo dla nich to jest normalne ja jakoś mam sentyment do tego podcastu mam sentyment pozdrawiam Konrada, pozdrawiam Roberta i pozdrawiam Michała to jest kolejny podcast z takiego cyklu, wiecie, mamy jakąś pasję, mamy kumpla, czy jakieś grono przyjaciół i o tym się, i tym się dzielimy z potencjalnymi słuchaczami. Zapraszam do odsłuchania. 24 maja i to już jest Radio Stefan King e, eh, przepraszam. 24 maja RSK, 62 odcinek kładca Much a jest to podcast autorstwa Huberta Pantowskiego, Pseudoimando, Radio, Stephen King. I tym razem panowie opowiadają o książce, który, do której rekomendacje czy przedmowę napisał Stephen King. Cieszę się z tego podcastu, ponieważ nie wiedziałem, że Władca Much to jest taka stara książka. Jakoś mnie to ominęło. Cieszę się również z tego że Mando zaprasza swojego, ma już takiego współprowadząc, współprowadzącego, czyli Łukasza. Łukasz jest odmienny, znaczy odmienny nie, inaczej prowadzi to, e, używa innych słów, ma inny tembr głosu i to mi się podoba. E, jeżeli Mando znajdzie jeszcze trzeciego do tej spółki, to już ta mieszanka RSK, RSK będzie wybuchowa. Cieszę się, Jestem pełen podziwu dla pracy, którą robi i gratuluję. Naprawdę bardzo fajna rzecz ten podcast RSK. Dla mnie osobiście, ponieważ ja lubię podcasty, to jest coś lepszego nawet niż najlepszy blog Kominka. Gratulacje. 25 maja, autor podcastu Siedme Niebo. Tego autora to ja nie znam. Wiem, że to jest o istocie komunizmu. Jest to wycinanka z albo z y, telewizji Trwam, albo z Radia y, Maria o istocie komunizmu. A to jest akurat ten odcinek jest bardzo ciężki, ja go przysłuchałem, ale ze swej strony powiem jedną rzecz. Jeżeli zaczniesz słuchać tego młody człowieku, czy ktokolwiek inny, jeżeli zaczniesz słuchać tego odcinka i przez pierwsze 5 minut nie zainteresuje cię ta tematyka, no to. To cały odcinek nie będzie Cię interesował. To już jest akurat bardzo ciężka. A to są jakieś dywagacje to są takie rzeczy. Ciężki temat, to jest naprawdę ciężki temat. O istocie komunizmu, o tym czy jest, czy komunizm był za rodziną, czy nie był za rodziną. Ja wiem jedno: że w, w szkole uczono nas, że Polska to jest kraj socjalistyczny, Rosja to jest kraj komunistyczny wiem, że prace, praca była dla wszystkich wiem, że były przedszkola i żłobki, może niedarmowe ale te zakładowe to chyba były nawet darmowe a jeżeli były płatne to były to za śmiesznie niskie pieniądze i nie było tego problemu, że młoda mama, dziewczyna nie ma co zrobić dzieckiem albo nie stać ją co najgorsze w tej chwili, co się dzieje, że nie stać jej na to, aby zapewnić opiekę dla swojego dziecka, żeby mogło wrócić do pracy. To, to ja wiem jedno, to pamiętam z dzieciństwa. Dlatego nie zgadzam się z pewnymi tezami, które tutaj są prezentowane w tym podcaście. No i to tyle. To nie, to, nie, to nie jest... Yy, tym komentarzem nie chcę powiedzieć, że daje jakieś świadectwo, że komunizm był dube, dobry, super, ale nie uważam, że należy go tak całkowicie potępiać. Albo inaczej, może nie samy ten komunizm, ale postawy ludzkie, czy jakieś tam te doktryny, czy pewne rzeczy, bo pewne rzeczy były robione tak, o, na niby. Niby tutaj się sprzeciwiamy, niby jakiś tam sekretarz jest tutaj przewodniczącym podstawowej organizacji partyjnej czy jakiejś tam okręgowej czy zakładowej ale w innym województwie dziecko do chrztu zawiósł także to taka bucha zabawa trochę w kotka i myszkę albo w gonienie króliczka a to tyle mam do powiedzenia przy okazji podcastu siódme niebo poruszającego tematy około religijne 25 maja 2012 Bartek Godaj-Biedrzycki z podcastu K myślnik POK RSS, odcinek 89 z głowy i tutaj tym razem Bartek zaprasza nas do rozmowy z Grzegorzem Januszem twórcą, pisarzem, scenarzystą tworzącym miniatury literackie który raz się rozpędził że napisał książkę która już nie jest literaturą a, nie jest miniaturą ale nie uważa się za jakąś tam gwiazdę czy coś w tym stylu bardzo fajny wywiad, sympatyczny Grzegorz, pozdrawiam Pana Grzegorza i po tym odcinku przyjrzę się bliżej twórczości Pana Grzegorza i może ją polubię taki fajny kapocik, trzymaj się Martku następnym odcinkiem jest odcinek z 25 Lifehacker Tor Marcin i Filip Oj, Filip. Panowie się zastanawia. Filip zastanawia się, znaczy robi przepytywankę. Zadaje Marcinowi pytanie, czy on ma lodówkę, lodówkę, nie, pralkę i czy samochód może być pralką. Tak podpowiada takiego e, Life Hatzkera. 25. life Hacker. Ktoś, kto lubi, odsłucha i to wszystko. Zapraszamy. I następnym odcinkiem jest z 25 maja, jest odcinek podcastu Dzikie Miasto ponownie Andrzej Famielec tym razem, tym razem jako e, przez autor podcastu Dzikie Miasto odcinek dziewiętnasty poszukiwaniu po zamku Bałwa, Barwałckiego tutaj Andrzej niechcący albo chcący zakrada się do pewnego klasztoru przeprowadza rozmowę o której nam tylko mówi ponieważ nie ma zezwolenia nagrywania. Zapowiada, że będzie się działo. Będzie się działo. To jest kolejna wyprawa Andrzeja Rowerowa. Andrzej testuje w dalszym ciągu swój zestaw do nagrywania, żeby mieć wolne ręce to, o czym ja marzę. Andrzej zjeżdża z góry, ale ja rozmawiałem z Andrzejem i w zasadzie to jest tylko część wycinanka z tego całego jego zjazdu, bo zjazd trwał dłużej, ale był tak, mimo że miał gąbkę, to był tak silny wiatr, iż były te szumy spowodowały, że nie było, że nagranie nie nadawało się do, dział techniczny odrzucił tą część nagrania żeby do opublikowania. Andrzej rozmawia z pewnym mnichem, który wyglądał jak wycięty mnich z XVIII wieku. Bardzo fajny podcast, pozdrawiam i zapraszam do odsłuchania. Kolejny 25 maja jest Czteropak. Tym razem jeden z autorów prezentuje twórczość pewnego nitwina, który sugeruje, czy zapatrzyje się na muzykę, m.in. mojego ulubionego zespołu Tangerine Dream. Bardzo fajny fragment i ja bym jeszcze jak to jest możliwe do, do, do opisu, przepraszam, dołączył dołączył cały zestaw, czyli imię, nazwisko i tytuł utworu, Bardzo poroszę. A poza tym bardzo sympatycznie gratuluję się, gratuluję Tobie, gratuluję sobie, że mam możliwość odsłuchania takiego podcastu i i również Was zapraszam w moich czasach to nazywała się tak zwana L-muzyka, czyli muzyka elektroniczna teraz ona jakby ewoluowała jest muzyka jakaś Ambient i jakaś tam inna ale generalnie e, fajnie, że któryś z nich e, czyli albo Artur, albo Edwin, albo Hubert to już musicie zgadnąć sami kto mm. Kto, kto prowadzi ten podcast fajnie, że wybiera takie fajne e, fragmenty i odnajduje takich fajnych autorów ja na nowo dzięki temu podcastowi wróciłem do słuchania e, cieszy się autor tego podcastu, że Skwara zaczął nagrywać ja też się cieszę, zobaczymy tylko tak, czy to był taki jakiś wypstryk czy to już wróci do regularnych na, m, nagrywań natomiast nie podoba mi się stwierdzenie, że Przyjdzie baba i coś powie. No wiesz, jak, jak Twoja dziewczyna, którą e, kochasz, i z babą dla Ciebie, no to sorry, Batory. To mi się nie podoba, ale to jest moja osobista uwaga. 25 maja, podcast NUCAST. Ale czy to jest podcast, to tu publicznie zadaję pytanie do administratora tego portalu, jakim jest katalogpodcastów.pl a wcześniej HTTP, ponieważ tutaj jest yy, jawne nagranie z jakiegoś yy, ala YouTube'a czy coś w tym stylu, e, pewien pan w okularach e, robi nam recenzję Gierki, która spowodowała to, że pewna część z jego życia uległa, wyparowała, zniknęła, ponieważ zasiadł do Gierki na początku grudnia, a obudził się w lutym. No cóż. Współczuję serdecznie Kuba bo myślę, że to Kuba jest ponieważ w tym czasie wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy ale z drugiej strony, jeżeli można się tak zapomnieć może i tak może i tak No fajna pasja jest prawda. no i to to tyle w tym względzie i na tym podcaście, czy w odcaście, czy jak go zwał, zakończę, aby w przyszłym tygodniu Andrzej Famielec mógł zacząć nagrywać podcastofon od 90 odcinka podcastu o piwie autorstwa Mariusza Baniszewicza. Tak przypominam następną prowadzącą. No, ja powiedziałem, że Andrzej, ale może to nie będzie Andrzej, ale mam nadzieję, że będzie Andrzej. A może niespodzianka i pan Skwara chwyci za mikrofon? Może. Kto to wie? Kto to wie? Nie mówimy nie, panie Macieju z Wrocławia, bo chyba już pan będzie zajęty za dwa tygodnie, bo zacznie się mis... To pan jest zapalonym kibicem. Pozdrawiam przy okazji Michała, pozdrawiamy Mateusza i pozdrawiamy Macieja i wielu innych ludzi, którzy mają imię na literę M Moimi typami tygodnia na ten tydzień są trzy podcasty Dzikie miasto po poszukiwaniu zamku balwalskiego, a druga nominacja to są to jest Zakazana wiedza Templariusze i piraci ostatnia część trylogii historycznej już jest i E, trzeci podcast jest kilka takich moich ulubionych, kurczę no. zróbmy tak, słuchajcie zróbmy w ten sposób Dzikie Miasto, Andrzej Famielec e, Zakazana Wiedza Pan Dachtera, i Schwing, czyli kokobele i Dwa Spaniele ja tak zażartuję sobie e, już widzicie trzy światła nadjeżdżającego ekspresu i to by było na tyle wysłuchaliście 21. Przeglądu polskich podcastów, czyli tego, co dzieje się w sieci. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć. Oj, eee... Ojej, eee, no. no.